XFY Audioblog Nowych Technologii Na program zaprasza Creative Realny dźwięk w wirtualnym świecie MP3 to hasło, które jest jednym z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarki internetowe. Co dziś wiemy o tym terminie, który towarzyszy muzyce od kilku lat? Wyjął pan słuchawki z uszu? Tak, przeszkadzały, prawda? Słuchał pan czegoś? A muzyki, manieczki akurat. Manieczki? Tak, MP3, -ko. od dawna? Oj, w zasadzie od początku jest bardzo stara MP3. -ko. Też używam. Mam MP3 playerę, tam mam muzykę. Czy to jest jakoś lepsza niż na płytach CD, czy gorsza? To zależy, jak jest dobrze skompresowane, to jest nawet. I... Znaczy lepsza czasami, a nie raz, jest taka sama jak na CD. Nie zagłębiałem się. Na pewno lepsze jest mp od MP3, tak słyszę MP3 są w ogóle wygodniejsze, jeżeli chodzi o taki sprzęt przenośny, bo więcej i piosenek można wgrać, więcej utworów i są na pewno mniejsze i lżejsze. Skąd pani ma tą wiedzę, skoro pani nie ma komputera? Bo ja się trochę interesuję sprzętem multimedialnym. Najpierw na komputerze, powoli ściąganie, a potem stwierdziłem, że no, przydałoby się to mieć przy sobie, więc kupiłem odtwarzacz. Czy znaczy jakość plików MP3 jest dla Pana istotna? W pewnym sensie tak, jeśli to nie jest jakieś tam halczenie i tak dalej, to jest okej. Okay. Nie jestem jakimś audiofilem, żeby wsłuchiwać się w każdy ton. Jeśli da się słuchać, to jest dla mnie okej. Okay. A oprócz MP3 jeszcze? Ogi też używam. Coś dobry, mało stratne. Format MP3. Najpopularniejszy no, w tej chwili, także no, lubię, nie lubię. No, trzeba słuchać na czymś muzykę. Jakieś inne formaty? CD audio, A no. który z nich ma lepszą CD to... jakość? CD Audio, zdecydowanie. No, wiem, bo sam kompresuję. MP3, no to jest sprzęt do słuchania muzyki. Tam pliki się muzyczne trzyma i można dużo pomieścić na MP3. Pan używa? Pani używa? Na razie jeszcze nie używamy. No używamy, mamy otwarzać DVD, no i otwarzać, między m.in. tam, no i na, no, na komputerze, ale takiego małego sprzęcinku nie mamy. To jest możliwość przechowywania muzyki, z tego co wiem, ale nie wiem czy czegoś jeszcze, w dużych ilościach na małej powierzchni. Małej pojemności. Pani przechowuje, czy mąż przechowuje? Nie, oczywiście mąż, ja tylko korzystam. Kiedy pierwszy raz się Pani zetknęła z ąkoczki? Ojojoj, oj. Boże, nie wiem, dwa, trzy lata? Ja nie, nie wiem. wiem. Ja chyba jak byłam w ósmej klasie albo w liceum, to już z 10 lat temu. Oboje macie komputer w domu? Tak. Tak. O, dawno, od dziecka w sumie od małego. Nie mam. To no skąd muzyka, jak nie ma komputera? Z internetu na przykład. No z płyt też. Ściągam bardzo często. Więcej muzyki na płytach, czy jednak w plikach cyfrowych? W plikach. Z internetu. Z Bo jest to jest takie tak. nie ściągają z internetu, a, a my od, od tych nie. znajomych. <laughs> już, już mają ściągnięte. Ściągamy i słuchamy. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.